Witamy serdecznie na pierwszym nagraniu polityki globalnej. Ze mną przez Patryka Gołę jest Artur Macron, Piotr Bołejko. Tematem, który chcielibyśmy poruszyć jest traktat lizboński, niedawno podpisany przez prezydenta Kaczyńskiego, również e, ratyfikowany przez Irlandię poprzez referendum i podpisany przez Wasowa Klausa. Przy traktat, który prawdopodobnie wkrótce czy później wejdzie w życie z zagrożeniem, szansą. Jaka będzie przyszłość Unii Europejskiej, czy stanie się globalnym graczem? Wydaje się, że traktat powinien wzmocnić wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa. Tworzy dwa nowe urzędy, prezydenta Unii Europejskiej i wysokiego przedstawiciela do spraw właśnie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. I od razu rozpoczęły się walki o to, kto będzie piastował te dwie funkcje, jednak dużo ważniejsze jest to, czy państwa członkowskie Unii Europejskiej będą chciały, aby po pierwsze prezydent i wysoki przedstawiciel byli politycznie decyzyjni, a po drugie, to jest o wiele ważniejsze, czy państwa będą chciały ze sobą współpracować w taki sposób, żeby polityka była bardziej jednolita, spójna i w związku z tym, żeby Unia Europejska była traktowana przez głównie Stany Zjednoczone i Chiny jako równoprawny partner do decydowania o najważniejszych wydarzeniach na świecie? To jest taka, że jeżeli Unia chce się liczyć na światowym rynku, to musi to musi być jednością. I to jest duża szansa, bo patrząc na PKB całej Unii, liczbę mieszkańców, możliwości polityczne, to Unia mówiąca jednym głosem będzie ogromną siłą porównywalną ze Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Jeśli nie większą tak naprawdę. Zarzut Piotrka jest tutaj oczywiście jak najbardziej słuszny, no ale z drugiej strony można powiedzieć, że od zawsze to się zarzuca Unii. Unia zawsze jest po prostu graczem, który teoretycznie nie potrafi mówić jednym głosem, nie potrafi się zjednoczyć właśnie w polityce zagranicznej. Są odmienne interesy, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Polska, Hiszpania, każdy z państw ma zupełnie inne interesy. Jeszcze małe państwa są odrębną kategorią ale wydaje mi się, że no, gdyby, gdyby zakładać tak, jak Ty, Piotrek, zakładasz cały czas, no to w ogóle byśmy nie doszli nawet do tego momentu, w którym jesteśmy teraz. Tak jest moje. Ale nie ma żadnej gwarancji tego, że prowadzona będzie polityka 27 państw w ich interesie. Przykładem nie chodzi o polityka wschodnia i Polska, i Łotwa i Estonia. Jaka jest gwarancja, że to Polacy będą decydować o tym, jakąś decydować. Dlaczego, dlaczego mielibyśmy nie decydować? Nie chodzi o decydowanie. Wiedzmy, że o nazywanie kształtu, bo tu mamy taki konflikt interesów, prawda? Czyli Niemcy, Francja, Polska i tam republiki nadbałtywskie. Oczywiście trzeba zrobić tak, żeby był jakiś konsensus. Ale jednocześnie jest zupełnie inne spojrzenie na Rosję z naszej strony i ze strony Niemców. I tak naprawdę, jeżeli to ma być polska solidarna, to nie możemy przyjąć z w i to już jest pierwszy zgrzyc. Nie sądzę, żeby akurat polityka wschodnia dominowała, jeśli chodzi o spory pomiędzy państwami, bo tutaj tych sporów będzie o wiele więcej, chociażby w wymiarze także śródziemnomorskiej Unii Europejskiej. Kraje południowe są zupełnie niezainteresowane tym, co dzieje się na wschodzie, a my tym, co dzieje się na południu, więc każdy tutaj ogniskuje swoją uwagę wokół spraw dla siebie ważnych. Dlatego bardzo ważne będzie zawieranie koalicji i taki postulat na przyszłość, jeśli chodzi o wybór tych przedstawicieli prezydenta i wysokiego przedstawiciela, z mojej strony jest taki, żeby to były osoby, które potrafią budować kompromis i które przydałyby się w budowaniu koalicji wewnątrz Unii Europejskiej, aby wyrażać wspólne zdanie, czyli to powinni być bardziej urzędnicy czy dyplomaci niż wielcy liderzy z ambicjami i zdolnościami przywódczymi. No właśnie, bo tutaj w kontekście prezydenta Unii Europejskiej mówi się o Tony Blair. Co myślicie o tej kandydaturze? Ja chciałem tylko powiedzieć, że w marginesie kiedyś w tekst o, o Nabuchu rozmawiałem z takim człowiekiem, nie pamiętam z to był i on tłumaczył, że tak naprawdę dla Francuzów, Włochów czy Niemców South Stream też jest dywersyfikacją źródeł, bo oni mają gaz tak samo z Afryki. Mm. Tak? Dla nich to jest dywersyfikacja, zupełnie inne spojrzenie niż Polskie. I ta rozbieżność interesów obawiam się, że doprowadzi do tego, że po prostu takiej ktoś w polityce głos mi mieli A sam Tony Blair, nie wiem, być może będzie miał brytyjską, brytyjską koncepcję prowadzenia polityki równowagi się, prawda? Czy w jakiś sposób udało mu się to. na no, jak właśnie na relacje transatlantyckie będzie miał hmm. ewentualny wybór Blaira? A może już takiego dojdzie, straszne... bo w ogóle to jest na razie taka... straszny może być rozgłos. Yy... Jeżeli chodzi i politykę Stanów Zjednoczonych, bo nowo jest inne spojrzenie Niemców, Francuzów, ale będzie Brytyjczyków, Polaków i Włochów. Tym I... bardziej, że premierem Wielkiej Brytanii zostanie wkrótce konserwatywny David Cameron i, e, bardzo ciekawie wyglądałyby spory prezydenta Unii Europejskiej Blaira, e, takiego odnowiciela w zasadzie grabarza jednocześnie nowej lewicy w Wielkiej Brytanii oraz e, przywódcy konserwatystów, który stylizuje się na Blaira jak tylko może. Dobrze, ma fryzurę inną. A, ja poglądy, zbliżone. To, a poglądy zbliżone. W wielu miejscach, to prawda. To jest w ogóle zupełnie inny, odmienny od tego temat, ale bardzo ciekawie właśnie, jak się ta, ta konwergencja, powiedzmy, tych wszystkich partii politycznych. I właśnie, czy taka, to, że te partie generalnie w Europie zbliżają się do siebie, no nie, nie oszukujmy się, no bo tak jak tutaj zauważyliśmy z tym Cameronem i Blairem, i nie wiem, we Francji czy, czy, czy w Niemczech jest w sumie w miarę podobnie. Czy to nie jest jakiś jednak przejaw tego, że być może uda się może nie w kontekście najbliższych pięciu lat, ale dziesięciu wypracować jakąś w miarę wspólną politykę, także na, zagraniczną? Na pewno dobrze by było, bo Był przynajmniej jakieś podstawowe założenia były zgodne dla wszystkich, wszystkich państw, ale naprawdę myślę, że konflikt jest na tyle duży, że to się będzie rodziło w ciężkich bólach. Ja bym chciał coś inną kwestię, której jeszcze nie mówi w mainstreamie, czyli ratyfikacja traktatu lizbońskiego a demokracja. Czyli uważacie, że w przypadku, w którym pierwszym razem Idamczycy odrzucili ten traktat izbońskiej głosować jeszcze raz? Ja może nie odpowiem do końca na to pytanie, ale paradoksalnie uważam, że właśnie to, że sama Irlandia decydowała za całą resztę Unii Europejskiej właśnie mało demokratycznie. To przypomina mi taki system kurialny, prawda? Gdzie każde państwo tworzy oddzielną kurię, w której się głosuje i każda, każde państwo, bez względu na to, jaką ma siłę gospodarczą, ilu ma obywateli i tak dalej, ma równy głos. Z jednej strony jest to oczywiście, można powiedzieć, bardzo demokratyczne, ale z drugiej no dla reszty państw jest to, jest to duże ograniczenie i właśnie jest ograniczenie demokracji według tego. Ale skupmy się też na tym, że to nie Irlandczycy zadecydowali o tym, że tylko oni będą przeprowadzać referendum i nic jest. nie stało na przeszkodzie, żeby inne państwa też przeprowadziły referendum. Tak? W Polsce na przykład żeby te państwa przeprowadziły referendum i pozwoliło obywatelom zadecydować. No się... Tutaj przeważył strach, już Ci oddaję głos, przeważył strach, że ponownie zostanie odrzucony traktat, tak jak został odrzucony przez Francuzów i Holandrów. Wcale nie z powodu tego, że ten traktat jest słaby, bo o tym nikt nie mówi, tylko z powodów czysto wewnętrznych. Tak, ale tak, że mnie martwi sytuacja, w której Francuzi zmieniają swoją konstytucję tylko po to, żeby nie było referendum. Sarkozy robił co mógł, żeby nie doszło do powtórki no, jeszcze jedna referendum. uwaga, gdyby nie to, że Irlandczycy musieli powtórzyć no. poprzednie referendum, to Polski nie byłoby w Unii Europejskiej, więc musimy no. też mieć to na uwadze, dyskutując o Irlandii i powtarzanych referendach. Ja tutaj, ten twój argument, Piotrek, i twój, Patryku, mógłbym, że tak powiem, tak zbić, że moim zdaniem mimo wszystko tutaj nie chodzi o to, czy jest referendum w każdym z oddzielnych państw, bo to nic nie zmienia. Wtedy nadal jedno państwo może zablokować całą resztę. Chodzi raczej o referendum ogólnoeuropejskie, tylko takie by tak naprawdę miało możliwość pełnej demokratycznej reprezentacji wszystkich mieszkańców Unii Europejskiej. Ja się martwię o coś innego. Szczerze mówiąc, zaraz po tym, jak miałem ja finał olimpiady wiedzy o impiady, kiedy z Unii Europejskiej, był w mojej szkole pewien poseł, nie wiem, był w której partii, wiem, jest taki, która głosowała za ratyfikacją i trochę z nim porozmawiałem na temat Lizbony. Ja miałem też szczęście, że dysponowałem bardzo szczegółową wiedzą. Pan poseł miał tego pecha, że nie dysponował po prostu. Rozmawiałem, zadawałem takie podstawowe pytania, czym się różni traktat konstytucyjny od traktatu lizbońskiego po tym, jak pan poseł powiedział, że on nie zagłosowałby za traktatem konstytucyjnym, ale za traktatem Zbony już tak, bo to jest to samo. To logiczne, pytanie, czym się różnią, pan poseł nie wiedział, powiedziałem w ten sposób jeszcze było kilka, kilka aspektów, jak wspólna polityka zagraniczna. Pan poseł powiedział, że ten plusem wielkim tego, że traktat lizboński wejdzie w życie, jest to, że Schengen będziemy mieć. Ja nie, ja nie widzę debaty, nie widzę, ludzie nie wiedzą, co jest w traktach lizbońskich, nie mają, nie mają pojęcia, a wyrazy, które pojawiają się w mediach, to jest dla nich niezrozumiałe. I właśnie dlatego może te referendum trzeba przeprowadzić, bo dzięki temu mamy debatę. Ludzie wiedzą o co chodzi, wtedy jest prawdziwa demokracja. Niestety obawiam się, że Unia Europejska, to że nadal w większości tworem takim czysto technicznym, a w mniejszym politycznym, chociaż coraz bardziej staje się polityczna, no to tak naprawdę no, ciężko objaśniać tutaj przykład, nie wiem, mechanizmy funkcjonowania wspólnego rynku rolnego. Wydaje mi się, że mimo wszystko no, nad takimi kwestiami technicznymi ciężko tutaj debatować. Oczywiście to, co zmienia konkretne, kolejne traktaty, to trzeba wyjaśnić to ludziom jak najbardziej. Często się tak właśnie zapomina o tym, że, że jednak większa część wspólnot europejskich, no, to, to są to kwestie czysto techniczne. Przepraszam, ktoś chciał powiedzieć, że jak mieliśmy referendum akcesyjne, to wydaje mi się, że wiedza Polaków na temat plusów i minusów Unii Europejskiej była dużo szersza niż w przypadku trady to jest pewna hipokryzja, jeśli chodzi o podejście też państw do, do Unii Europejskiej bo i samej Unii Europejskiej do, do państw i do obywateli, bo jest takie życzenie, żeby obywatele mieli dużą partycypację w tym, co się dzieje w Europie, żeby byli aktywni. To ma być Europa obywateli, a nie Europa elit z Brukseli. Z drugiej strony skuteczne działanie jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej zależy od tego, czego chcą rządy tych państw, a nie czego chcą pojedynczy obywatele. Więc nie można z jednej strony krytykować Unii za to, że otwiera się na obywateli, a z drugiej strony za to, że dąży do zacieśnienia integracji do tego, żeby te więzy między państwami były bardziej szczelne i wiążące, no bo tutaj mamy dwie pozycje, które zupełnie się wykluczają, więc ja bym powiedział tak, że głębsza integracja w Unii Europejskiej jest korzystna dla poszczególnych państw, natomiast nie może zapominać, że jest to organizacja międzynarodowa, która składa się z suwerennych państw i nie możemy zamazywać ich tożsamości i o tym trzeba mówić obywatelom, czyli pokazywać im, że jest to organizacja, w której są silne państwa i siła tej organizacji oznacza też, że państwa będą silniejsze. To znaczy, pytanie jest tutaj, czy, czy właśnie... Zwiększanie stopnia integracji jest równoznaczne z utratą tożsamości. Wydaje mi się, że na, nawet powiedzmy Europa czysto federalna, kraje jak najbardziej tutaj zachowałyby swoją tożsamość. Na jedną rzecz się zwrócić uwagę. Nie wiem, czy czytaliście w Financial Times podejrzewam. Był bardzo ciekawy artykuł na temat tego, w jaki sposób Unia Europejska że tak powiem tylną furtką zaczyna rządzić świata. Rządzić tak w cudzysłowie. Tam autor stwierdzał, że patrząc na szczyty no nie wiem, G8, G20 i tak dalej, on widzi po prostu szczyty Unii Europejskiej. Nie dość, że tam większość państw to są państwa Unii Europejskiej, to jeszcze sam sposób postępowania, sposób negocjacji i tak dalej jest czysto unijny i to jest bardzo ciekawa rzecz, że Unia Europejska może właśnie w taki to, to swoje soft power w ten sposób przekazywać dalej i, i zdobywać jakieś nowe pola, w których może dominować. A to nikt nie ma temu, żeby Unia Europejska mówiła jednym głosem może tak G8, G20 czy jakichkolwiek innych, a nawet nie ma temu, żeby Unia, miała, Unia Europejska miała stałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ, tylko że no, że mimo wszystko musi to być w interesie wszystkich i myślę, że wszyscy no, we trzech się zgodzimy z tym, że tak ta właśnie powinna wyglądać integracja europejska i to, no, że tym zakończymy naszą pierwszą część.